Witam wszystkich. Podaję datę nagrania 23 marzec 2020. Godezja Inżynieryjna. Yy, słuchajcie. Yy, temat kominy, mamy ten temat na poczęty, można powiedzieć już w jednej trzeciej, ale dzisiaj yy, dopniemy, sfinalizujemy wydawanie tego projektu i już od razu mówię na wstępie, jakie pliki trzeba mieć przed sobą, aby, aby zrozumieć yy, ten, to moje dzisiejsze nagranie. Yy, pliki Wam również udostępniam wszystkie, dwa z tych plików już ode mnie dostaliście, jeden plik to jest komin dane uczniowie, forma tekstowa txt, każdy dostaje indywidualne dane, to już macie, już na tym pracowaliście. Druga Drugi plik to jest szkic sieci. To, je, to, są, yy, to jest szkic sieci, yy, sieci ciąg poligonowy. Z trzema stanowiskami PS2 PS3 i PS4 oraz kominem część osób już ten plik wykonała i ten plik ja mam u siebie bo mam te projekty wszystkie kto mi oddał to mam yy, sprawdzone i zweryfikowane od razu mówię taką taką sprawę część z was sygnalizowała że wyliczając współrzędne stanowisk PS2 PS3 i PS4 nie, w ciągu poligonowym współrzędne tych punktów różnią się niż wyliczylibyśmy je ze wcięcia jeżeli ktoś tak nie miał jeżeli te współrzędne Współrzędne mu się zgadzają, to ok. Jeżeli komuś, te współrzędne, nie siedzą z dwóch różnych, powiedzmy, wyliczeń, czy też kontrolnych, to wybiera jedne z tych współrzędnych, podejrzewam, że z ciągu poligonowego, wybiera je i wsadza do projektu jako te właściwe współrzędne stanowiska. Zapamiętali? Ok. Druga... D y trzeci plik, który został y Dzisiaj y przeze mnie wysłany są to Jest to plik wykresy Tak się nazywa w y Zawiera on wykres wychyleń trzonu komina I jeden wykres y To jest y składowe x do y Wx, y, Drugi to jest wysokości do w y, czyli y wy Czyli wykres wychylenia po y W stosunku do wysokości całej komina I trzeci, trzeci y wykres To jest wykres wx Do wysokości komina Tu jeszcze jak sobie zobaczycie na te wykresy to jest taka mm, wysokości do WY. Jest taka ciekawostka, że mamy wysokość tego komina, y, wysokość bezwzględną. Yy, wysokość. Czy y, raz? Wysokość mamy. Nie, przepraszam, wysokość mamy względną. Wysokość mamy względną. Czy raz? Ok, jestem. Mamy wysokość względną tego komina i myk jest taki. Zwróćcie uwagę, że pierwszy, pierwszy pomiar pierwszego poziomu jest na 50 metrach, drugi na 100, trzeci na 150, a czwarty pomiar był na wysokości 200 metrów. Zero nasze to jest 50. Nie, jest, nie zaczyna się od zera. Nie wiem jak jest w waszych danych, ale prawdopodobnie też się nie będzie zaczynało od zera. Dlaczego? Bo bardzo często nie da się wycelować do y, podstawy tego komina. Z, z, różnych, z, różnych, y, z różnych względów. Więc również i ten wykres tutaj będzie zaczynał. Się u Was troszeczkę wyżej. Kolejna rzecz. Te wykresy dostaliście ode mnie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej, no bo są takie czasy, jakie są. Natomiast Wy te wykresy wykonujecie mi odręcznie na papierze, najlepiej milimetrowym. Dobra. I teraz, tak, to mamy. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, kolejna rzecz, którą mamy załączoną, to jest conspik, konspekt, yy, conspekt, tak się nazywa plik. I teraz yy, podany jest skład operatu. Omawiam krok po kroku, co należy zamieścić yy, w operacie. Sprawozdanie techniczne, jest to opis tematu, cel tematu, dane, które dostaliście na początku, przebieg obliczeń, efekt końcowy, czyli wykresy oraz tabela z wynikami. Ta tabela z wynikami jest w tym konspekcie załączona i obliczone wartości należy zestawić w w wedle wzoru, mamy trzy stanowiska, tak? stanowisko 2, 3, 4, azymut oraz odległość, yy, następnie są podane wychylenia tutaj dla poszczególnych poziomów, no i tą tabelkę trzeba wypełnić zgodnie z tym co sobie tam już poobliczacie, yy, kolejna rzecz jest taka, Wykaz współrzędnych punktów sieci geodezyjnej Znajdujących się w otoczeniu komina No to, czyli to, co, to, co yy, obliczyliście już W większości przypadków yy, Do tego dorzucamy Współrzędne środka komina Następnie mamy szkic polowy pomiaru komina i osnowy yy, On ma być realny ze współrzędnych Żeby ktoś nie zrobił jakiejś yy, radosnej twórczości I tych punktów nie pozamieniał, bo wiadomo Tam jest jakiś układ i teraz po współrzędnych Dojdziemy z której strony i gdzie Jaki punkt był zlokalizowany Następnie mamy tak, obliczenia i teraz Yy, wszystkie te obliczenia wykonujemy w formie takiej, jakiej były wykonane na lekcji w tym przykładzie naszym obliczeniowym. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mieliśmy taki komin, były stanowiska bodajże 30, nie, yy, 3, 2, 1, yy, były poziomy 1, 2 i 3. Pamiętają? Ok. I teraz tak, w tej naszej tabelce mieliśmy coś takiego. HZ lewe, HZ prawe. To, był, to było dla pierwszego poziomu, dla drugiego i dla trzeciego. To był odczyt kierunku na styczną lewą i odczyt kierunku na styczną prawą. Oraz liczyliśmy kierunek dwusiecznej do środka komina. Oraz liczyliśmy to, przy, przyjmowaliśmy jeden z poziomów jako poziom odniesienia. I do tego poziomu odejmowaliśmy sobie wszystkie inne kierunki dwusieczne. I dostaliśmy tak zwaną w naszej tabeli, to było delta k. Zobaczyć na ten przykład z lekcji. Następnie potrzebowaliśmy współrzędnych środka komina mamy, mamy już teraz to wyliczone oraz współrzędnych naszych stanowisk to też już mamy wyliczone no i co, co, co w, w dalszej kolejności, w dalszej kolejności wyli, yy, mieliśmy takie równanie równanie, które składało się z sinusa azymutu przez odległość razy ro, razy vx plus cosinus azymutu przez, dalej przez tą l, razy ro, razy vx i po prawej stronie tego równania było delta k plus, plus, yy, plus odchyłka, plus, plus, yy, plus v, yy, zwracam jeszcze uwagę na to, żeby y, tam, gdzie mamy ten element sinus azymutu przez L, aby L wyrazić w milimetrach, zaś ro wyrazić w rocc, żebyśmy się, żebyśmy się nie, nie, nie walnęli. I teraz tak, należy, co należy później zrobić? Ułożyć macierz A, tak, wyliczyć nasze równanko, które było ATA A do minus pierwszej razy, ATA A do minus pierwszej razy ATL, razy ATL. Jak już do tego sobie dojdziemy i przebrniemy, to na samym końcu dostaniemy dostaniemy yy, kilka wyników, można powiedzieć, dla każdego poziomu WX i WY, tak? Czyli wychylenie WX, WY. Tutaj jeszcze przypominam taką, taką jedną ważną rzecz, że macierz, którą będziemy liczyli, to liczymy tylko do momentu ata do minus pierwszej razy AT i ten człon tego równania będzie cały czas niezmienny. To będzie ta nasza macierz nazwie, nazywana macierzą transformującą i dla każdego poziomu będzie inna macierz L, tak? Zgadza się? Dobra. Każda macierz Macie, ka każdy poziom ma inną macierz L. I po prostu, jak już do, do tego dojdziemy, to otrzymujemy Wx, y W naszym przypadku nie pamiętam, ile tam jest. 3, 4 poziomy. Będzie tyle wychyleń. Eee, następnie liczymy macierz poprawek. Macierz V. E, AX razy L. No to to prosta sprawa. I na sam koniec, na sam koniec, będzie to nam potrzebne do tego, aby wyliczyć nasze M0, czyli estymator wariancji resztowej, e, liczony z, ze wzoru suma kwadratów poprawek przez N minus U i to wszystko jest pod pierwiastkiem, tak? Yy, no i na sam koniec liczymy yy, odchylenie tego naszego mwx i już mówię, co mamy, yy, co mamy, co mamy, yy, co mamy tutaj w naszym konspekciku. W, w sekcji obliczenia. Obliczenie azymutów i długości, no to wiadomo. Obliczenie dwusiecznych kierunków stycznych do każdego poziomu i stanowiska. I teraz myk tu jest taki. Część z Was policzyła to błędnie w, w tym, co oddaliście mi już jakiś czas temu. Ja to Sprawdziłem, yy, bodaj dwie chyba osoby, nie pamiętam, nie chcę powiedzieć tak na pewno Grzesiek dobrze to zrobił, więc go zapytać, bo tam jest trochę liczenia, nie da się tego zrobić na jednym dzienniku, tak jak to część z was zrobiła i ktoś to jeszcze zrobił dobrze nie, nie pamiętam, czy nie Kacper przypadkiem, albo Piotrek może, nie pamiętam yy, i słuchajcie yy, w tym moim konspekcie dostajecie również część z tych wzorów część z tych wzorów dostaniecie yy, znaczy, że część. No, praktycznie wszystkie do, do naszego do na, do, yy, żeby, żeby wykonać wszystkie obliczenia I i, słuchajcie tak, na końcu zestawiacie mi to w tych tabelach zestawieniowych, które tutaj mamy i co, e, no i będzie trzeba się zastanowić w jakiej formie oddacie mi ten, e, ten projekt, bo tutaj jest, tutaj jest e, kwestia tego, jak, jak, jak to się rozliczymy, myślę, że myślę, że będzie to prawdopodobnie wersja elektroniczna, którą mi prześlecie, umówimy się jeszcze w jaki sposób mi to będziecie przesyłać, e, czy to będzie skrzynka pocztowa lub jeżeli będzie taka sytuacja e, trwała dłużej, jaka, jak, jaka jest obecna, nie to być może zrobię jakiegoś FTP-a, na którego będziecie mi te e, pliki przepychać, będzie mi łatwiej, łatwiej sobie z tym poradzić, łatwiej to ściągać, ok Dobra. Yy, I teraz tak, tu jesteśmy umówieni, pracujemy sobie nad tym projektem, mamy wszystkie dane, przynajmniej podejrzewam, ma, mamy wszystkie dane u siebie już, te osoby, które zrobiły mi ten projekt i mają te projekty, nie mają tych danych, yy, chodzi mi o dobrze policzone, mogą do mnie napisać wiadomość na, yy, na najlepiej skrzynkę lub librusa i ja im mogę zrobić zdjęcia tych, tych ich e, obliczeń, żeby, żeby miały dane do, żeby już drugi raz nie musiały liczyć, tak się mogę umówić e, no i co, słuchajcie, z uwagi na to, że powinniśmy mieć e, ile geodezji inżynieryjnych już patrzę, geodezji inżynieryjnych powinniśmy mieć tak e, geodezja inżynieryjna jedna, druga, trzecia trzy geodezje inżynieryjne e, z uwagi na to, że o, projekt jest obszerny, żeby go złożyć i dopiąć e, w tym tygodniu Umawiamy się, że zajęcia z, to są zajęcia ze środy, czyli środa to jest y, dzień 25 marzec, to są zajęcia z środy, natomiast w czwartek i widzę w piątek mamy, co my mamy, 3 dni pod rząd? Y, w czwartek i w piątek, tak, czy dni pod rząd. W czwartek i w piątek pracujemy samodzielnie nad tym projektem, żeby go złożyć do kupy, zapamiętali? I spotkamy się, oczywiście spotkamy się wirtualnie znowu w wersji elektronicznej w przyszłym, przyszłym, yy, w przyszłym tygodniu, ewentualnie omówię jeszcze jakieś kwestie z tym, yy, z tym projektem związane i w przyszłym, w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będziemy ten projekt kończyć, tak, żeby mi go oddać, więc proszę nie zmarnujcie tego czasu, który będzie Wam dany na czwartek piątek, weekend, bo y, wysłałem już materiały z, y, z suwnic i przejdziemy na suwnicę. Po tych suwnicach przechodzimy na materiał związany z z, z, z, z, z czym, y, zrobimy koleję, ale bardzo szybko zrobimy tylko i wyłącznie teorię y, no, możecie mieć szczęście, że wam się upiecze, yy, zrobimy teorię, omówię część część, część, część spraw i zostanie nam do zrobienia obszerny dział, który się nazywa badanie przemieszczeń i odkształceń, dobra, yy, więc na dzisiaj kończę i umawiamy się, umawiamy się na następne spotkanie, w razie czego te osoby, które chcą wyciągnąć ode mnie dane, bo mają dobrze, to pisać do mnie, ja będę, będę dane odsyłał, żeby mogły sobie ten projekt policzyć,